Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 12. Radosław Siennicki. Dzień dobry. U nas na początek rozpoczyna się długi świąteczny weekend, a to oznacza wzmożony ruch na drogach. Więcej podróżnych jest dziś także na dworcach i lotniskach. Sytuację śledzą nasi reporterzy. Minister Energii ogłosi niebawem nowe, maksymalne ceny paliw. Według zapowiedzi pozostaną na tym samym poziomie od jutra do wtorku włącznie. Dziś Wielki Piątek to upamiętnienie Dnia Sądu, Męki i Śmierci Chrystusa. To także jedyny dzień w roku, gdy nie jest sprawowana msza święta. Czas na szczegóły. Suma wydarzeń na drogach w całym kraju coraz większy ruch. Polacy rozpoczynają wyjazdy na święta. Tłoczno jest m.in. na autostradzie A1. Na węzłach w rejonach Torunia i Łodzi korków nie ma, ale widoczne są już długie sznury samochodów. Część Polaków właśnie wraca do domów. Jest też spora grupa kierowców, którzy jadą już na święta do krewnych. Sytuację na A1 od Torunia do Łodzi sprawdza Maciej Jastrzębski. Witaj Maćku. Dzień dobry, witam. No właśnie, czego mogą się spodziewać kierowcy? A jeśli chodzi o ceny paliw, to sprawdziłem osiem stacji, po cztery z każdej strony, z północy na południe i z południa na północ. Nie natrafiłem na taką, która sprzedaje paliwa drożej niż górna granica ustalona przez ministra energii. W rejonie Torunia, Włocławka i Łodzi najczęściej na stacjach maksymalnie według wskazań rządu są jednak takie stacje, na których cena paliwa o 2-3 grosze niższa od górnej granicy, a kierowcy już się do tej sytuacji przyzwyczaili, choć mają swoje opinie na ten temat i to są bardziej opinie globalne niż dotyczące ich kieszeni.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 No Obojętnie czy ktoś zastanawia się nad tym ile płaci czy nie, to jechać musi, więc na jedynce na razie co prawda tłoku nie ma jednak na węzłach w Toruniu, gdzie są punkty opłat i na dużym węźle łączącym jedynkę z dwójką spory ruch. W kierunku Warszawy, Poznania i Katowic trzeba zdjąć nogę z gazu, bo tam już rzeczywiście robi się gęsto. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że tak wcześnie, tak dużo osób już jedzie na święta, ale jak się okazuje im wcześniej tym bezpieczniej i tym dłużej można pobyć z tymi z którymi chcemy spędzić te święta.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 No i oczywiście oszczędności w portfelach. Część stacji paliwowych ustaliło, przypominam, ceny na maksymalnym pułapie, ale jest sporo stacji, w których ceny są niższe od górnej granicy i wraz z upływem godzin zagęszcza się ruch na drogach, więc bądźmy cierpliwi i jedźmy bezpiecznie. Na drogach coraz większy ruch. Policja niezmiennie apeluje o ostrożność. Sytuacja na autostradzie A1 śledzi Maciej Jastrzemski. Maćku, bardzo dziękujemy za te relacje. Zmożony ruch panuje także na lotniskach i dworcach kolejowych. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest teraz na warszawskim dworcu centralnym. Dzień dobry. Dzień dobry. Martyno, jak tam wygląda sytuacja? No zdecydowanie ruch też jest tutaj większy niż zwykle. Chyba nikogo nie powinno to dziwić. Tylko nieliczni zostawili, zostawili sobie kupno biletów na ostatnią chwilę, no bo w takiej sytuacji jest niestety duże prawdopodobieństwo, że tych biletów po prostu zabraknie. Najczęściej podróżni, z którymi rozmawiałam, mówili, że kupowali bilety już kilka tygodni temu właśnie po to, by mieć pewność, że wsiądą, że będą mieć miejsce i dojadą do celu na święta. Jadę do godzin, a później do Zielonej Góry. Do domu, na święta, tak. Trzy dni odpoczynku. Tak. E, widzę, że dużo ruch jest dzisiaj. Na... Tak, bardzo dużo, właśnie też, bo jestem zdziwiony, że aż tyle ludzi jest. I były miejsca. Były, były tak. Bez problemu. Mhm. Wie pan, że potem jest szczęściarzem, bo to nie jest takie oczywiste. Ale to może dlatego, że jeszcze jest taki przedpołudniowy pociąg. Pewnie później już będzie go dużo gorzej. Nie. Z wyprzedzeniem, żeby się nie stresować, tydzień wcześniej, dokładnie tydzień wcześniej. Wybrałem pierwszą klasę, 10 zł więcej, a komfort jest. Właśnie przyleciałem z Wielkiej Brytanii. Chcesz się dostać do Rzeszowa. Także... Przylot na Okęcie. Przylot na Modlin. Tak, teraz przyjechałem pociągiem z Modlina tutaj na Centralnym. Później teraz jedę do Krakowa, a później z Krakowa jeszcze jedę do Rzeszowa. Święta muszą być w Polsce, bo tutaj w Polsce jest taki klimat, gdzie nigdzie indziej nie ma takiego klimatu. No właśnie, dlatego podróż, nawet jeśli niekoniecznie komfortowa i trwa bardzo długo, no to warto. Kolej zapewnia, że na święta jest przygotowana. W rozkładach PKP Intercity jest o blisko 50 pociągów więcej, między innymi do Trójmiasta czy do Krakowa. Rozkładowe pociągi za to są wzmocnione o dodatkowe 70 wagonów. W sumie PKP Intercity przygotowało na święta 530 pociągów, tak by bezpiecznie dojechać i wrócić. PKP przekonuje, że od miesiąca zauważa też wzrost liczby podróżnych, przez rosnące ceny paliwa. Szczególnie dla tych, którzy do tej pory jeździli sami autem, to podróż pociągiem jest zdecydowanie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. A ja byłam też dzisiaj rano na lotnisku Chopina i tu ruch też jest większy niż zwykle i to są właśnie zwykle takie podróże związane ze świętami, albo wyjazdy w różne bliższe europejskie miejsca, czy też pozaeuropejskie trasy. No albo są też powroty Polaków, którzy na co dzień mieszkają za granicą, ale Ponieważ wiadomo, że no święta w Polsce smakują najlepiej, to na kilka dni przylecieli, czy to z Wielkiej Brytanii, czy z Holandii, czy, czy ze Szwecji. Oczywiście nie brakuje też tych, którzy nie chcą brać udziału w przedświątecznej gorączce, no i w świętach chcą odpocząć, w pełnym tego słowa znaczeniu.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 No właśnie, faktycznie śmigus dyngus to nasza polska tradycja, a ja spotkałam też na lotnisku panią, która na święta przyleciała z Gruzji, gdzie mieszka od kilku lat i dowiedziałam się, że na przykład w Gruzji świąteczne jajka barwi się tylko na czerwono. No, co kraj to obyczaj, najważniejsze jednak, by święta spędzić rodzinnie, w gronie bliskich, bez względu na to czy blisko, czy daleko. Przed świętami na dworcach i lotniskach coraz większy ruch. Mówiła o tym Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy. Teraz świnoujście i starania władz o to, by na święta nie zabrakło benzyny. Kilka dni bez dostaw nakłada się na wzmożoną niemiecką turystykę paliwową i świąteczne wyjazdy Polaków nad morze. O szczegółach Haneta Łuczkowska. Mieszkańcy niemieckiej części wyspy, uznam, tankują teraz tylko w Świnoujściu, mówi mi jeden z klientów przygranicznej stacji. Mieszkam w Albeku, niedaleko stąd, 5 minut i jestem w Polsce. Dużo Niemców tu tankuje? Teraz tak, ekonomia. Jak ktoś mieszka daleko, to wcześniej mu się nie opłacało, ale teraz to 60 centów oszczędności na litrze. Już raz właśnie w weekend paliwa tu zabrakło, dlatego władze miasta od kilku dni monitorują stan zapasów. Jak usłyszałam, te są spore. Z Przyszła też niemiecka policja, która kontroluje, ile kto przewozi przez granicę paliwa. Mówi pan Bartek, Polak mieszkający w Niemczech. Możemy zatankować do pełna bak i jeden 20 litrowy karnister, ale to i tak się opłaca. Na pełnym tankowaniu oszczędzam 20-25 euro. Dostawy paliwa do Świnoujścia są utrudnione. Cysterny muszą przeprawiać się promami, do tunelu ze względów bezpieczeństwa wjeżdżać nie mogą. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Rząd rozważa zwiększenie dopłaty paliwowej dla rolników. Po świętach będą o tym rozmawiać ministrowie energii i rolnictwa. To reakcja na pogłębiający się kryzys po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Przyjrzymy się możliwościom pomocy. Mówi polskiemu radiu szef resortu energii Miłosz Motyka. Tutaj będziemy o tym rozmawiali z ministrem rolnictwa, tak się umówiliśmy na przyszły tydzień i będziemy sprawdzali możliwości, jeżeli chodzi o zwiększenie tego poziomu. No też sytuacja budżetowa i też ewentualna konieczność, jak się to kształtuje. Trudno mi powiedzieć, no to są pytania już nie bezpośrednio do ministra energii, tylko to jest na gruncie rzeczy polityka podatkowa i danego sektora. Natomiast to na pewno nie wpłynie na zaburzenie podaży, to mogę powiedzieć z punktu widzenia własnego resortu. Więcej na temat rządowych działań osłonowych w związku ze światowym kryzysem energetycznym piszemy na polskieradio24.pl. Suma wydarzeń. Polska poderwała wojskowe myśliwce. To odpowiedź na zmasowany atak Rosjan na terytorium Ukrainy. Z rosyjskich baz wystartowały m.in. myśliwce zdolne do przenoszenia pocisków hipersonicznych kinżał, bombowce strategiczne oraz co najmniej 400 dronów. Polskie samoloty wróciły już do baz. Nasze działania miały charakter prewencyjny, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, dowództwo operacyjne rodzaju Sił zbrojnych podjęło konkretne środki. Między innymi podrywane zostały dużurne myśliwce, a nasze systemy obrony powietrznej osiągnęły stan wyższej gotowości. Chodzi tu oczywiście o prewencyjne działanie ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę naszej przestrzeni powietrznej i w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja zaatakowała m.in. Kijów, a także obwody Charkowski, Czerkaski, Sumski, Dniepropietrowski i leżący przy granicy z Polską Winnicki. Czy nad Mateuszem Morawieckim w Prawie i Sprawiedliwości zebrały się czarne chmury? Najpierw Jarosław Kaczyński postawił na jego partyjnego rywala Przemysława Czarnka, teraz w prawach członka PiSu został zawieszony jeden z bliskich współpracowników byłego premiera, Krzysztof Szczucki. Mateusz Morawiecki założył własne stowarzyszenie, pojawił się na jednej z konferencji z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Jaka jest zatem polityczna przyszłość byłego premiera? To pytanie do, kierujemy do Sylwii Białek, która jest z nami w studiu. Witaj. Dzień dobry. Rzeczywiście powstaje pytanie, czy dla Mateusza Morawieckiego jest jeszcze miejsce w pisie Jego bliscy współpracownicy zapewniają, że jak najbardziej, ale politycy koalicji rządzącej podkreślają, że dla byłego premiera w partii Jarosława Kaczyńskiego miejsca już nie ma. Prezes pis wezwał zresztą wczoraj do siebie Mateusza Morawieckiego na rozmowę według oficjalnych przekazów, po to by porozmawiać o przyszłości partii. Rzecznik partii Rafał Bochanek napisał w mediach społecznościowych wśród Wielu tematów poruszonych w trakcie rozmowy omówiono między innymi aktualną sytuację polityczną w Polsce, sytuację wewnątrz naszej partii i drogę do zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ostatnie dni bowiem pokazały, że działając razem w sposób zintegrowany możemy odnosić sukcesy i realizować założone cele, tak napisał Rafał Bochenek. Natomiast z informacji nieoficjalnych wynika, że po prostu prezes PiSu chciał zdyscyplinować Mateusza Morawieckiego m.in. za to właśnie, że wystąpił na jednej konferencji podczas Europejskiego skiego Forum Rolnictwa w Jasiące z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem Komyszem no i za to, że założył własne stowarzyszenie. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk, zresztą bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego zapewniał, co prawda dziś na antenie radiowej Trójki, że założenie stowarzyszenia ma pomóc, a nie zaszkodzić Prawo i Sprawiedliwości.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 Jeden ze skrzydłowych polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, Krzysztof Szczucki, został jednak zawieszony. Oficjalnych powodów decyzji nie ma. Nieoficjalnie mówi się, że to kara za głosowanie w sprawie prezydenckiego weta. Tu chodziło o weto do nowelizacji KPK. No i za wypowiedzi dotyczące nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Te wypowiedzi oczywiście nie pomyśli Jarosława Kaczyńskiego. Tomasz Trela z Lewicy uważa, że były premier Mateusz Morawiecki i jego ludzie są powoli wypychani. Jeżeli zawiesza się w prawach członka jednego z najbliższych ludzi Mateusza Morawieckiego, ministra w kancelarii Mateusza Morawieckiego, to jaki to jest sygnał polityczny? Mateusz, dajemy Ci ostrzeżenie i to jest poważne ostrzeżenie. Jeżeli Twoi ludzie się nie pozbierają, to za Szczuckim pójdzie kolejny, a na samym końcu będziesz Ty. Więc tam trwa bardzo brutalna wojna, a sytuacja z Czarnkiem, który został namaszczony przez Kaczyńskiego, tylko tę wojnę zaogniła. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości ten problem bagatelizuje, podkreśla zresztą, że powodów zawieszenia nie zna. Nazywam się Zbigniew Kuźmiuk, do tej pory nie zostałem zawieszony. Jak zostanę zawieszony, to, to państwo mnie o to zapytacie. Rzecznik dyscypliny jest od tego, żeby wyjaśniać jakiekolwiek wątpliwości. To nie jest to tak, że to jest jakiś sąd kapturowy. Jeżeli osoba jest zawieszona, jest określone postępowanie, wyjaśnia wszystko i wtedy są podejmowane decyzje. Tak mówił w Sejmie poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk, a wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski nie wyobraża sobie współpracy Mateusza Morawieckiego z kimkolwiek z koalicji 15 października. Tak mówił rano w rozmowie ze mną na naszej antenie. Nie wyobrażam sobie, żeby Władysław Kośniak-Kamysz czy ktoś z 2050 współpracować z Mateuszem Morawieckim. Być może że Mateusz Morawiecki robi jakieś zaczepne, zalotne przedsięwzięcia, ale jestem przekonany, że nikt z koalicji 15 października nie będzie chciał współpracować z człowiekiem, który jest jednak człowiekiem skompromitowanym. W pisie jest kilka frakcji, to między innymi maślarze skupieni wokół Przemysława Czarnka, są ziobryści, no i harcerze Mateusza Morawieckiego. To nawet nie jest tajemnica Poliszynela, że frakcje się nawzajem zwalczają, bo krytycznych słów jednych pod adresem drugich nie brakuje. Czy Mateusz Morawiecki wciąż widzi swoją przyszłość w Prawie i Sprawiedliwości? Informacje na ten temat zebrała Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękujemy. Teraz pytania o skutki wyroku brukselskiego sądu, który nakazał Polsce zapłatę firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane szczepionki. Choć wyrok jest nieprawomocny i rząd zapowiada złożenie odwołania, to już teraz analizowane są możliwe straty Skarbu Państwa. O szczegółach Dagmara Kędzior.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 Wypadek doprowadził do wstrzymania kursowania tramwajów w rejonie tego skrzyżowania. Utrudnienia dotknęły pięciu linii. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Stany Zjednoczone zintensyfikują ataki na Iran, zapowiedział prezydent Donald Trump. Na celowniku ma się znaleźć przede wszystkim infrastruktura krytyczna. Tymczasem władze w Teheranie twierdzą, że nad środkową częścią kraju zestrzelono drugi amerykański myśliwiec f 35 Waszyngton nie potwierdził na razie tych informacji. Z Jerozolimy Tomasz Sajewicz.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 Sekretarz obrony, Pit Heksef, zażądał natychmiastowego odejścia na emeryturę szefa Sztabu Sił Lądowych USA, Randy'ego George'a. Razem z nimi stanowiska stracili dwaj inni generałowie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Generał George jest absolwentem West Point. Służył przez kilkadziesiąt lat w siłach zbrojnych USA. Uczestniczył w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej oraz w operacjach w Iraku i Afganistanie. Poza szefem Sztabu Sił Lądowych stanowiska stracili szef Dowództwa Transformacji i Szkolenia oraz szef Korpusu Kapelanów Wojskowych. Według nieoficjalnych informacji Hexet chce widzieć na tych stanowiskach ludzi, którzy są w 100% lojalni wobec Trumpa i jego samego. Dymisja Georgia to kolejna kadrowa czystka w amerykańskiej armii. Hexet odwołał już kilkunastu wysokich rangą oficerów, w tym szefa kolegium połączonych sztabów oraz szefa wywiadu wojskowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Litwa boryka się ze zwiększonym napływem nielegalnych migrantów. Ostatniej doby z Białorusi próbowało się tam przedostać ponad 30 osób. Tymczasem Polska przedłużyła kontrolę na granicach z Litwą i Niemcami. O szczegółach Kamil Zalewski.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 ze zwiększoną liczbą nielegalnych migrantów, polskie władze wprowadziły w lipcu zeszłego roku kontrolę na granicach z Litwą i Niemcami. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że zostaną one utrzymane do 1 października. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przyjedzie do Budapesztu, potwierdzają węgierskie władze. Wizyta odbędzie się na finiszu kampanii wyborczej. Z Budapesztu Piotr Piętka. Informacje o przylucie J.D. Vansa do stolicy Węgier najpierw opublikował Biały Dom, potem potwierdził ją główny doradca polityczny węgierskiego premiera Bolaż Orban.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 Więcej na ten temat wie Adam Górczewski.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 Łagodne uszkodzenia słuchu. Adam Górczewski, Polskie Radio. Suma wydarzeń. W magazynie wracamy do cen paliw na święta minister energii Miłosz Motyka opublikował maksymalne stawki opłat za benzynę i diesla w ramach pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. I tak od jutra za litr benzyny bezołowiowej 95 zapłacimy nie więcej niż 6,21 zł. Litr 98 będzie kosztował nie więcej niż 6,82 zł, a kierowcy samochodów z silnikiem diesla muszą się liczyć z opłatami rzędu 7,87 za litr. Ceny będą obowiązujące od jutra do poniedziałku. Podobny mechanizm zostanie wprowadzony także w inne weekendy. Wówczas jedna cena ma obowiązywać w sobotę i niedzielę. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielki Piątek.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 Żeby to zniszczyć, Chrystus umiera na krzyżu, to jest nie tylko jednorazowy historyczny fakt, który miał 2000 tysiące lat temu miejsce, ale to jest coś, co my chrześcijanie nazywamy misterium, czyli Chrystus nieustannie bierze na siebie grzech, ciężar, podłości, zła, gniewu, wojny na siebie, żeby to zamienić w miłość i przebaczenie. Wieczorem w kościołach zostanie odprawiona liturgia Męki Pańskiej. Wiernych obowiązuje ścisły post, ulicami wielu miast przejdą drogi krzyżowe. Tak jest między innymi w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kilkadziesiąt tysięcy osób przyjechało do tego miasta, by uczestniczyć w misterium Męki Pańskiej. Nie zabrakło osób starszych i rodzin z dziećmi. Niektórzy do Kalwarii przyjeżdżają co rok, inni są po raz pierwszy. Ze względu trochę na wspomnienia chyba, takie przeżycie inne trochę daje ta Kalwaria niż takie domowe, zwykłe święta. Już co roku, ale nie wiem ile, ile lat tak szczerze. Ja byłam pierwszy raz, myślę, że 40 lat temu. Jestem tu po raz kolejny, nie wiem, który. Bardzo lubię święta Wielkiej Nocy, misterium pogrzebu nie bo widzicie chodzę. bardziej przeżywam. Tradycja obchodów Wielkiego Piątku w Kalwarii sięga XVII wieku. W przeszłości Wielki Piątek miał też ważne miejsce w tradycji ludowej. Wiele zwyczajów miało znaczenie magiczne. Był to czas obmywania się, mówi na Grabińska-Szczęśniak, etnograf z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w potokach i źródłach obmywało się ręce, twarz, kolana. Miało to chronić oczywiście symbolicznie przed bardzo różnymi chorobami, zwłaszcza tymi reumatycznymi. Woda miała właściwości lecznicze wtedy, ale też właśnie przynoszono do domu, używano ją między innymi do kropienia pomieszczeń w domu, ale też chlewu, obory, dawano ją także do picia ludziom i zwierzętom. W dawnych czasach wierzono, że w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę wyjątkowo aktywne były czarownice. W Wielki Piątek należało też zjeść pięć kawałków chrzanu na znak pięciu ran Chrystusa. Nie Polska, a Hiszpania uchodzi za mistrza celebracji Wielkiego Tygodnia. Tamtejsze procesje przypominają teatralne widowiska... Jedna figura może ważyć 600 kilogramów, się ją kilkaset osób. Semana Santa to połączenie wiary, emocji i tradycji, którego warto doświadczyć na żywo. O szczegółach Agnieszka Kozłowska-Łysko. Dziś jest najważniejszy dzień w roku, Wiernes Santo, czyli Wielki Piątek. To dzień wolny od pracy w całej Hiszpanii. Wszędzie gwartłok, Hiszpanie lubią się przemieszczać w tym czasie, a podczas Semana Santa, które trwa od Domingo de Ramos, czyli Niedzieli Palmowej do Wielkiej Soboty, w samej Sewilli potrafi przejść około 70 procesji. I nie są to takie zwykłe pochody, tylko dokładnie opracowane trasy, a przygotowania odbywają się już od początku roku. Tu w Madrycie, gdzie jestem, odbędzie się procesja Jezusa Nazareńskiego z Medina Medinaceli. Jest ona najbardziej popularna z tych obchodzonych właśnie dzisiaj, w której podobno będzie uczestniczyć kilkadziesiąt tysięcy osób. Z Madrytu Agnieszka Kozłowska-Łysko, Polskie Radio. Suma Wydarzeń Studenci prawa mogą od dziś zostać młodszym asystentem sędziego. Warunkiem jest ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów prawniczych i posiadanie statusu studenta. To z jednej strony możliwość zdobycia doświadczenia w praktyce, a z drugiej odciążenie pracowników sądów. Mówi wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.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 Studenci mogą liczyć na umowę na czas określony, nie przekraczający 33 miesięcy. Po ukończeniu studiów z automatu awansują na asystenta sędziego. Wynagrodzenie młodszego asystenta to około 6 tysięcy złotych brutto. Załoga księżycowej misji Artemis II po raz pierwszy miała okazję przemówić do ludzi na Ziemi. Kurs w stronę naszego naturalnego satelity przebiega bezbłędnie. Astronauci nie kryją zachwycenia pierwszymi widokami. Amerykanin Reed Weissman mówił, że szczególnie zachód Słońca był spektakularny z drugiej strony. Była taka chwila, gdy Słońce zachodziło za Ziemią. Widać było cały glob od jednego do drugiego bieguna, całą Afrykę i Europę. Jeśli się uważnie przyjrzało, można było zobaczyć zorzę polarną. To było bardzo widowiskowe, aż nas zamurowało. Nie brakowało jednak przyziemnych problemów. Wśród nich była zapchana toaleta. Tu jednak skutecznością wykazała się amerykańska astronautka Kristina Koch. To ja jestem kosmicznym hydraulikiem i z dumą siebie tak nazywam. Toaleta to prawdopodobnie najważniejszy sprzęt na pokładzie, więc odetchnęliśmy z ulgą, gdy okazało się, że wszystko jest ok. Problem wynikał z długiego postoju i potrzeby rozgrzania. To kwestia zasania. Początkowo obawialiśmy się, że coś mogło zanieczyścić silnik. Na szczęście wszystko działa. Amerykańska Agencja Kosmiczna przekazała, że kapsuła Orion funkcjonuje bez zarzutu, a cała załoga cieszy się dobrym zdrowiem. Członkowie misji Artemis II pokonają ponad milion kilometrów. Ich celem jest m.in. okrążenie Księżyca w większej odległości niż w ramach programu Apollo. W południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Radosław Siennicki. Do usłyszenia. Była suma wydarzeń. Autopromocja. W Wielką Sobotę po godzinie 10 porozmawiamy o bocianach i polityce. W programie Co Państwo Sądzą? Marcin Duma z Ibrisu opowie, czy przyjście wiosny i związane z tym nadzieje przekładają się na optymizm Polaków w sprawach krajowych i międzynarodowych. Zuzanna Dąbrowska, zapraszam. promocja. To polskie radio 24 i 29 minut pozostało do 13. Saldo, magazyn gospodarczy. Boże Kraśniewski. Dzień dobry. A dziś w audycji m.in. porozmawiamy o tym, czy i jak Polacy oszczędzają na starość. A sprawa jest niezwykle istotna, bowiem jak wynika z szacunków zakładu ubezpieczeń społecznych, tak zwana stopa zastąpienia, czyli relacja naszej ostatniej pensji do wysokości emerytury z każdym rokiem będzie się zmniejszać i w 2060 roku wyniesie zaledwie 25-30%. A więc dodatkowe oszczędzanie wydaje się być po prostu koniecznością. Pytanie tylko, czy mamy tego świadomość. Odpowiedzi na to pytanie poszukamy już za chwilę w rozmowie z naszym gościem, ale na początek gaść ważnych doniesień ze świata ekonomii i gospodarki. Dziś w życie wchodzi nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo usługi systemów, z których codziennie korzystają przedsiębiorcy, instytucje publiczne, a także, a może przede wszystkim korzystamy my wszyscy jako obywatele. Na mocy nowych przepisów wiele firm i instytucji będzie musiało wprowadzić odpowiednie działania i procedury, które mają im zapewnić, a pośrednio nam wszystkim, odpowiednią ochronę systemów informatycznych i przetwarzanych przez nie danych. KSC zostanie, KSC zostanie objęte m.in. branża wodociągowa czy sektor spożywczy, a także instytucje samorządowe czy służba zdrowia. Wszystkie te podmioty zostaną podzielone na dwie kategorie kluczowe i ważne. W zależności od tego będą one musiały spełnić określone normy cyberbezpieczeństwa. A kluczowe w tym procesie, jak mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, będą tzw. audyty bezpieczeństwa. Tu obowiązki przede wszystkim zaczynamy od audytu. Będzie musiał przeprowadzony być przez te instytucje i wdrożone odpowiednie działania, narzędzia, które mają uszczelnić luki, jeżeli audyty wykażą pewne niedociągnięcia, czy też braki, jeśli chodzi o odpowiednie oprogramowanie, czy ochronę cybernetyczną w tych kluczowych instytucjach. I choć trudno nie zgodzić się z koniecznością wdrażania tych regulacji, to niektóre zapisy tej nowelizacji wywołują pewne kontrowersje. Najwięcej emocji budzi zwana procedura dostawcy wysokiego ryzyka. Będzie ona umożliwiała polskim władzom wykluczanie z naszego rynku poszczególnych urządzeń, komponentów czy usług, które nie spełniają odpowiednich norm bezpieczeństwa. A to zdaniem niektórych naraża polskie firmy na dodatkowe koszty. Tymczasem prezydent podpisał ustawę reformującą państwową inspekcję pracy, choć jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości Karola Nawrockiego budzą przede wszystkim szerokie uprawnienia inspekcji wobec przedsiębiorców. Dzięki zmianom Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe narzędzia do kontroli rynku pracy i możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych czy B2B w etat, oczywiście jeśli będą ku temu odpowiednie przesłanki. Jak mówiła dziś w polskim radiu 24, wiceministra rodziny polityki społecznej Katarzyna Nowakowska na tej reformie zyska wielu Polaków. Ustawa wejdzie w życie. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe kompetencje, nowe narzędzia do działania i do, do sprawdzania i do zmian e, umów, które dziś powinny być umowami o pracę, a nimi nie są mimo, że spełniają wszystkie przesłanki, by być. Zgodnie z przepisami, w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pierwszej kolejności PIP wydawać będzie polecenia usunięcia naruszeń. Dopiero w przypadku, kiedy nie zostanie ono wykonane, inspektor będzie mógł złożyć wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę w umowę o pracę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od tej decyzji do sądu, co wstrzyma jej wykonanie do momentu wydania orzeczenia. Coraz więcej Polaków decyduje się na to, by spędzić święta poza domem i na popularności zyskują wyjazdy wielkanocne. Najczęściej są to wyjazdy krajowe. Według badań na taki sposób spędzenia świąt decyduje się około 10% Polaków. Z danych natomiast portalu nocowanie.pl wynika, że w skali ogólnopolskiej liczba rezerwacji na Wielkanoc wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad 25%. Jeśli spojrzymy na tegoroczną ofertę wielkanocną w Polsce, to widzimy dość szeroki rozstrzał cen, ale pewne średnie są już wyraźne. Standardowy pakiet świąteczny, czyli 2-3 noce z wyżywieniem, to dziś najczęściej koszt od około 700 do 1500 zł za osobę. Natomiast w hotelach wyższej klasy czy obiektach spa ceny sięgają nawet 1600 do 2000 zł za pobyt. Mówiła Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki. Najpopularniejsze wielkanocne kierunki Polaków to morze i góry. I na koniec tej części magazynu jeszcze mała ciekawostka. Padł nowy rekord w systemie kaucyjnym. Do zdarzenia doszło w sklepie Smako w Opolu. Za zwrócone opakowania dokładnie 1095 opakowań klient otrzymał kupon zakupowy o wartości 547 zł. i 50 groszy. System kaucyjny, przypomnimy, funkcjonuje w Polsce od października 2025 i obejmuje różny rodzaj opakowań po napojach. W przypadku plastikowych butelek do 3 litrów i puszek metalowych do litra. Kaucja wynosi 50 groszy, natomiast dla szklanych butelek wielokrotnego użytku jest to złotówka. Seldo, magazyn gospodarczy. A naszym gościem jest teraz Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy z HRK Payroll Consulting, założyciel debaty emerytalnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Okolice Wielkanocy, a zwłaszcza Wielki Piątek, to dla wielu czas, kiedy myśli się o nieuchronności pewnych rzeczy, a taką nieuchronnością, jak się zdaje, o której warto zawczasu pomyśleć, jest emerytura. Czy pana zdaniem, no właśnie, Polacy mają tego świadomość, a jeśli mają... To czy podejmują jakieś działania, aby zabezpieczyć swoją starość, no bo jak wspomniałem e, chociażby na początku, zapowiadając naszą rozmowę, tak zwana stopa zastąpienia raczej pozytywnie nie nastraja.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 o średniej, czyli też indywidualna sytuacja każdej osoby jest, jest inna. Jeżeli ktoś wcześniej zaczął pracę, zawsze pracował na umowach oskładkowanych, miał wysokie zarobki, miał wysokie zarobki no to też jego emerytura i, taki, i takiej osoby będzie, będzie wyższa, w przeciwieństwie do osób, które na przykład na takie oskładkowane umowy wchodzą dopiero w wieku 26, 28 czy 30 lat, a wcześniej pracowały na umowach nieoskładkowanych albo w ogóle nie pracowały. Także to też ta średnia stopa mówi nam o, o pewne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 60 traci. roku życia, to traci między innymi właśnie dopłatę roczną, wpłatę powitalną, także tutaj też jest ta e, krótkoterminowa strata z perspektywy tego, e, co państwo dokłada w ramach tych zasileń publicznych. Do tej pory dużo mówiliśmy o PPK, ale to nie jest jedyny sposób, aby odkładać na starość, bo mamy jeszcze no, chociażby takie instrumenty jak IK czy IGZE, czyli Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest też coś takiego, co się nazywa ogólnoeuropejski, indywidualny produkt emerytalny. Jaką popularnością cieszą się te instrumenty? Tutaj jak patrzymy sobie na dane za rok 2025, to też widzimy wzrost zarówno liczby uczestników posiadaczy IK, XZ, -E, -E, OIP. Wartość aktywów również rośnie, także widzimy, że to zainteresowanie tymi formami jest również większe. Tutaj zwłaszcza w przypadku XZ, -E, wiele osób traktuje i korzysta z tego, z tego rozwiązania jako możliwości zdobycia ulgi podatkowej, bo przypomnijmy, jeżeli chodzi o IGZE, tutaj jeżeli wpłacamy środki, to mamy możliwość później skorzystania z ulgi odliczenia proporcjonalnie do tego, ile wpłacimy w ramach tych rozliczeń, które w ramach PITU do 30 kwietnia musimy, musimy złożyć. Także to jest też jedna z niewielu ulg, dla niektórych może jedyna, w ramach której mogą sobie te podatki obniżyć, a jeżeli ktoś chodzi w drugi próg podatkowy, no to tutaj też ta to obciążenie finansowe z perspektywy tych osób jest większe. Przypomnę, te progi podatkowe nie są waloryzowane, także jeżeli rosną wynagrodzenia, no to szybciej jesteśmy w stanie wejść w ten drugi próg, a wtedy to już od tej nadwyżki płacimy już nie 12, a 32%, także tutaj też ta ulga jest dla wielu osób potrzebna. Natomiast IKE OIP również to najmłodsze, czyli OIP rozwiązanie cieszy się zainteresowaniem. Oczywiście proporcjonalnie mniejszym, no bo to jest kolejny rok, dopiero w 2023 roku pojawiło się to trzecie indywidualne rozwiązanie, także to powoli, ale też widać, że ta liczba osób oszczędzających czy wartość aktywów rośnie. I tu też, dodajmy, są pewne korzyści podatkowe, ale one są odroczone w czasie, bo one się pojawiają dopiero w momencie wypłaty, wypłaty tych dokładnie, środków. Dokładnie, tak. IGZE daje nam korzyść podatkową już na, na wejściu, czyli w tym roku, kiedy, kiedy odprowadzamy te w, w składki na, na IGZE, natomiast OIPE i IKE mają te korzyści na wyjściu w postaci braku podatku belki. I to jest też taka świadomość, która pojawia się, która wśród osób, które pracują, zarabiają, żeby dodatkowo jednak oszczędzać. Natomiast no, na pewno nie jest to duże jeszcze takie powszechne zainteresowanie, ale rosnące, co powinno cieszyć. I to jest też ta dobra informacja, że coraz więcej osób w tych formach buduje swój kapitał. Chociaż myślę, że też powinniśmy kierować te słowa do tych osób, które zarabiają najmniej, bo to są te osoby, które często nie oszczędzają, nie mają z czego oszczędzać, a jeżeli oszczędzają w PPK i mają taką możliwość obniżenia swojej wpłaty podstawowej, jeżeli ich wynagrodzenie nie przekracza 120% płacy minimalnej, to w takiej sytuacji mogą obniżyć swoją wpłatę w ramach PPK, już nie 2%, tylko na przykład 0,5% czy 1% swojego wynagrodzenia, o czym wiele osób nie wie, a warto z tego wtedy skorzystać zamiast całkowitej rezygnacji z PPK, bo często te osoby mówią, że 2% jest dla nich za dużo, ale gdyby to na przykład było 0,5%, no to już może to byłoby bardziej korzystne i bardziej osiągalne rozwiązanie z perspektywy takiej osoby. A pana zdaniem, ile dodatkowo powinniśmy oszczędzać poza tą składką emerytalną, która jest pobierana z naszej pensji, aby na starość mieć powiedzmy, godną e, emeryturę. Czy wystarczy e, standardowo oszczędzać te e, 1,5% w PPK, czy aby móc myśleć o spokojnej starości, to jeszcze powinniśmy korzystać z dodatkowych jakichś instrumentów. Myślę, że im więcej, tym lepiej. Jeżeli sobie to dywersyfikujemy, to też jest dobre. Natomiast tutaj nie kwoty mają, myślę, znaczenie takie najważniejsze, tylko to, żeby robić to regularnie. Bo może być tak, że możemy zacząć lepszy... jak najszybciej. I zacząć jak najszybciej, to na pewno. I może być tak, że mamy lepszy miesiąc, to wtedy możemy więcej oszczędzić. Jeżeli mamy gorszy miesiąc, słabszy miesiąc, to odprowadzimy sobie i zaoszczędzimy mniejszą, mniejszą kwotę. Czasami są sytuacje, kiedy nic nie oszczędzimy, czasami są sytuacje, kiedy oszczędzimy dużo więcej niż nasza, nasza średnia, także tutaj ta regularność jest przede wszystkim najważniejsza, no bo też mając taki nawyk oszczędzania, no to możemy sobie z jednej strony też te oszczędności krótkoterminowe mieć zbudowane na jakieś takie trudne, trudne czasy, trudną, trudną sytuację osobistą, a wtedy też łatwiej nam jest budować to długoterminowe zabezpieczenie na przyszłość, no bo też nie mając takiego krótkoterminowego, krótkoterminowej poduszki finansowej, no ciężko jest, żebyśmy budowali i myśleli o przyszłości. A wiele osób też w ogóle nie ma tego, tego krótkoterminowego zabezpieczenia na tak zwaną czarną godzinę, także o tym też warto, warto myśleć. Ale PPK właśnie, czy PPE, bo jeżeli ktoś oszczędza i pracuje w miejscu, gdzie nie ma PPK, ale jest PPE, czy, czy program emerytalny, to jest takie najłatwiejsze rozwiązanie, no bo tutaj tych obowiązków administracyjnych, takich tego też myślenia o tym, żeby oszczędzać, nie ma po stronie uczestnika, no bo w przypadku IK, i to tutaj już każdy musi sam pomyśleć, wybrać, wpłacić. dokonać wpłaty. Oczywiście są takie automatyczne zlecenia, gdzie możemy sobie to ustawić, gdzie tak naprawdę raz w miesiącu czy w, w zależności od tego jak mamy to zaplanowane, są te kolejne wpłaty dokonywane. No i w przypadku PPE, PPK to pracodawca nam dokonuje tych wpłat, to on potrąca te środki, także to też jest wygodne, bo pozwala zapomnieć o tym, żeby, żeby oszczędzać i też rozmawiając z wieloma osobami, które zapisały się do PPK na samym początku, czyli w latach 2020. 19-2021 i które dopiero teraz orientują się, że faktycznie do tego PPK się zapisały, że nie zrezygnowały, to orientują się, że mają tych kilka, kilkanaście tysięcy złotych w tej, w tej formie. No a tak naprawdę one tego nie, nie odczuwały, bo to były te środki, które z ich wynagrodzenia były potrącane, a nie, nie miały takiego odczucia, że te środki faktycznie gdzieś lądują. Czyli a, czasami zaniechanie czegoś ma pozytywne skutki. Tak, dokładnie, bo, bo, bo nie myślimy, bo nie robimy tego, tego negatywnego, a z drugiej strony są osoby, które właśnie zrezygnowały na, na samym początku, czy zrezygnowały później ponownie w roku 2023 i dzisiaj orientują się, że właśnie nie mają tych środków PPK, no i tutaj też jest takie bardziej rozczarowanie, że te środki mogły być zbudowane, że ten kapitał mógł być zbudowany, a tego, a tego nie ma i też w rozmowach wielu, które, które przeprowadzam z osobami, które, które pracują, to, to właśnie to się pojawia, że to PPK jest takim wygodnym sposobem no, na oszczędzanie, ale no oczywiście są osoby, które nie, nie ufają, czy nie chcą tego, tego robić. no To jest zawsze ich, ich wybór. No to dobrze, żeby oszczędzały w inny, w inny sposób. Jeżeli... zbliżają się święta, więc miejmy nadzieję, że temat PPK będzie jednym z potencjalnych tematów rozmów. Bo zawsze pewnie lepiej porozmawiać sobie na ten temat, niż akurat kłócić się o... Politykę. Tutaj musimy stawiać kropkę Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy z Harka Payroll Consulting, założyciel debaty emerytalnej był naszym gościem. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja także państwu dziękuję, Bożej Prośniewski to był magazyn Saldo do usłyszenia. Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.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 Max regeneruj swoje życie komórka po komórce. Przeceny na święta w Media Ekspert. smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, i suszarki, lodówki, znwarki. w super niskich cenach. Media Expert: Po reklamie: Autopromocja: kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę. Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów